W blogu konsolowie! jest. Co z Wami dziś? Tomasz Doktorski. Hejo. Mateusz Widut, hej, hej, Piotr Madzalewski. Hej, ho. I ja, Filip Chodowczyński. I witamy Was bardzo serdecznie w tym dzisiejszym fantastycznym, cudownym dniu. I właśnie o czym dzisiaj pomówimy? Pomówimy dzisiaj o konsolach stacjonarnych na początek, a później, no cóż, musicie przesłuchać dalej, jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, ale... To co zrobił? Wszyscy będą słuchać. A, a, no właśnie. No dobra, no to na początek po powiemy, czy, czy są nam potrzebne konsole, nowe konsole stacjonarne. Jak oczywiście wszyscy wiemy, ostatnio pana Sanik pana wyszedł z tym genialnym pomysłem, on Life ostatnio jakoś daje ciała, dlatego że abonament um, na tą usługę się skończył i, i jakoś ta konsola nie przeżywa swojego rozkwitu. Więc jak to będzie z Pana Panasoniciem i czy rzeczywiście potrzebujemy teraz w rozkwicie tak naprawdę kontrolerów ruchu nowe konsole? Czy którakolwiek może nas czymkolwiek zaskoczyć jeszcze? Co, co o tym myślicie? No jakby tak chmienić, to może tam by ktoś wymyślił, tylko jest to pytanie, czy znaleźliby tyle pieniędzy i tyle chętnych, żeby to ludzie kupili, bo pamiętajmy, że sprzęt to nie wszystko, muszą za tym mieć gry, także tutaj jest właśnie problem tego typu, że, że, że mało jest chyba takich firm, które, się, które będą się, się chciały tego podjąć, żeby wy, wypuścić swoją konsolę, bo to jednak są koszty ogromne. Dokładnie. Cena raczej musiałaby być taka dosyć konkurencyjna, a sama konsola mieć jakąś taką e, next-genowość. Lepsze podzespoły e, dużo, dużo bardziej niż, niż w teraźniejszych konsolach, bo to po prostu nie miałoby sensu. I nie wiem, jak, jakieś nowe rozwiązanie, bo 3D mamy, mamy kontrolę ruchu, coś musieliby wymyślić, żeby przyciągnąć konsumenta. No, a co, co o tym sądzisz, Piotrek? Jakie jest twoje to znaczy, zdanie na ten temat? Osoba, która się, posiada Xboxa i PS3? To znaczy, mi się wydaje, że wejście teraz nowego gracza na rynek jest z jakąś tam, nie wiem, super fajną konsolą, to by trochę namieszało, bo jest jakaś taka, nie wiem, niepisana umowa w branży, że wydajemy po prostu wspólnie bądź co bądź generację kolejną i nie wychylamy się zbytnio z tego, bo zauważmy, że teraz minęło niby 5 lat i tego cyklu życia takiego normalnego, tak jak ps dwójka przecież odpadła po 5 latach teoretycznie, i Xbox, to teraz minęło 5 lat no i nikt się nie wychylił, znaczy inna sprawa, że po prostu ta ostatnia generacja trochę, trochę trzepnęła kieszenie ludzi, no ale to, to jest kompletnie inna sprawa i po prostu podejrzewam, że gdyby teraz ktoś się wychylił z jakąś kompletnie nową konsolą z nowymi podzespołami, to jest po prostu napytał biedy i narobiłby sobie wrogów w branży, a podejrzewam, że Kaz może potrafić się ładnie uśmiechać i powiedzieć 599 dollars to nie, nie jest człowiekiem, któremu każdy chciałby zać za skórę. A dlatego właśnie oni nie chcą wypuszczać nawet i te, i te konsole, które już są, to oni się nie pchają do kolejnej generacji, tylko wypuszczają te Kinect'y i, i, i mówią po prostu to jest to znaczy, jest wiesz, wiesz co, mi się raczej wydaje, że oni wypuścili mu Wai po to, żeby jeszcze przedłużyć obecną generację. No właśnie, dokładnie i... to mówię. Ale nie, nie, nie to, nie, to nie chodzi o to, że ludzie nie chcą nowej konsoli, chodzi raczej o to, że po prostu jakby no jeszcze swojego nie zarobili. Bo gdyby teraz na przykład Sony ogłosiło PS4, pamiętajmy to co się działo przed E3, dobrze mówię, w momencie kiedy pojawiły się virale dotyczące teoretycznie PS4-ki okazało się później, że były fanowskie, że przecież w internecie był szał i ludzie mówili, że jako ogłoszą to zaraz polecą i kupią. Chociaż tak naprawdę podejrzewam, że ps 4 w stosunku do PS3-ki musiałaby mieć tylko jakiś upgrade GPU zrobiony, bo ludzie mogą mówić, że wykorzystują cela w 100%, ale tak naprawdę to jest zawracanie tyłka, bo ten procesor jest po prostu za mocny, żeby go tak szybko okiełznać. I no nie wiem, jakoś mi się wydaje, że gdyby teraz Sony nagle wychyliło się z i powiedział mamy dla was ps 4 to ludzie i tak by polecieli i kupili. Ja wiem, że ja bym poleciał i kupił. Ale wiesz to, to też zależy od tego, że ostatnio różne zachwiania były na rynku gospodarczym i w 2008 roku był kryzys, po prostu zaczął się i, i po prostu producenci muszą jakoś sztucznie to wszystko wydłużać. No tak, no, to, właśnie to, dlatego poja właśnie to, pojawiło się, mówi Kinect. Chociaż... Microsoft teraz y, tak naprawdę już y, graczom nie ma za bardzo nic y, do zaoferowania. Bo no wszyscy... jak, co ty nie widziałeś wielkiego czerwonego pontonu człowieku, jak to no nie ma Kinect, to właśnie. Sami o pontonie. Oni sami, sami... Pontonie. Oni sami Ale... podkreślali, właśnie, przepraszam, że ci mamy dość że, że dla nich Kinect jest tak, jak jest tak nowa generacja kolejnej konsoli. No tak, właśnie, to, to powiedział się zdaje tam jeden z głównych ludzi z Microsoftu. To no. jakiś irytujący Jankę z uśmiechem. Action. Ale taki, takich konsol do grania to zostało, dla graczy takich bardziej poważnych, zostało tylko PlayStation 3. Tak więc e, Xbox... Znaczy dlaczego zostało PlayStation 3? No Nie was. bardzo rozumiem. No, a, ale Xbox, jakie ma e, tytuły, jakie, jak, jakie zapowiedzieli? Tylko Gears of War 3 i co? I no, na tym Gears koniec. of War, Palette Storm, który też wychodzi na, na PS3, tylko że jakimś dziwnym trafem na... PlayStation Store trafił gameplay z Xboxa, bo podejrzewam, że build na PS3 jeszcze nawet nie działa jak powinien. Także no... Ale no... Wychodzi, ale mi chodzi o jakieś ekskluzywy, Nic ciekawego naprawdę nie ma. Nic takiego, co, co by wzbudzało jakieś wielkie zainteresowanie. No teraz, bun... wyszło, teraz wyszło I... Halo Reach, które przecież wzbudza wielkie emocje pośród każdego, kto ma 3 lata i lubi biegać z pistoletem na wodę. No dobra, ale Bungie już przeszło do jej i, i nie będzie następnego Halo... Od no i, ale powiedz mi, i, jakie i, w takim i, razie super mocne tytuły ma w tym momencie ps trójka, takie, które naprawdę za, zatrzęsą moim światem. Co, so, Killzone trójka, który jest też zapowiedziany, czy Gran Turismo. Nie no, wiem, no, Turismo, Turismo akurat, czy ale... produkcji. No to no, akurat i, tego i, nie i, wiemy. To na tej samej zasadzie możemy sobie gdybać, że na Xboxa jest zrobione mnóstwo tak zwanych blockbusterów i tak naprawdę po prostu to nie wiemy. Znaczy ostatnio nawet jakieś artworki wyciągnięte. Ale dobra, mniejsza z tym. Ale mi się wydaje, już więcej na pewno jest gier e, ekskluzywnych za, za, e, zapowiedzianych na następny rok e, dla PlayStation niż dla Xboxa, jeśli chodzi o takie gry dla poważniejszych graczy. I e, to można tak rozumieć, że jeśli już Microsoft tak odpada z takiego strefy z, z, z, z, z takiej oferowania gier dla graczy takich poważniejszych i wtedy może wskoczyć jakiś następny teraz gracz znowu konsolą myślę jakimiś specjalnymi tytułami na start to no ale, ale są no wiem, że... Microsofta, bo Microsoft to teraz jest skinex i rodzinne granie na czerwonym pontonie dmuchanym od Chińczyków no ale co teraz, jakby ta nowa konsola weszła, to co mia miałaby graczom do zaoformiowania, Bo tak, na graczy jest Wii i Kinect. To trochę poważniejszych jest play PlayStation 3. Także co, ja, ja nie wiem, chyba ale nie ma jeszcze innej grupy. Ale też było dla poważniejszych Xbox i PlayStation 3. Ale mi chodzi teraz, obecna sytuacja, a nie, nie ma jakiejś takiej niszy, chyba że dla dla, nie wiem, sympatyków Lady ja czy to aż, a, czy coś, nie wiem, naprawdę, nie wiem, która grupa jeszcze mogłaby wykupować konsolę, która jest znaczna, jest która by mogła utrzymać ten biznes. Dobrze. No ci ludzie, którzy grali na Xboxie Xbox, e mogliby przejść na, na, na nową konsolę. Ale co by ten nowy Xbox miał do zaoferowania poza lepszą grafiką, tak naprawdę? Ale nie mówię o nowym Xboxie, tylko o jakiejś nowej innej konsoli. No nie wiem... Co, coś musiałaby mieć, jakąś technologię, która by zainteresowała. No nie wiem, może wsparcie pełne dla 3D, wszystkie gdy na 3D. 3D no dobra, jestem Panasonic i, i, i co on tam będzie oferował? Ale, ja nawet się nie wgłębiałem. Ale Panasonic to jest, raczej to, to będzie jakaś przenośna konsolka, co ona tam ma. No dobra, może przenośna. HDMI, krzyżaka, ale... klawiaturę Kwerty i, i tyle. Tyle, Ale jak, jak jakieś już, już gry są zapowiedziane za na, no, na to, czy... Badzyska tak, Star Galactica, Galactica Online, dla której się zastanawiam, czy nie kupisz tej konsoli, bo po prostu mam szał na punkcie PSG od zawsze. I tyle chyba. I tyle póki co, więc no, powiedzmy sobie szczerze, że to nie będzie coś, co wyjdzie z taką siłą huraganu do świata gier wideo i raczej nie wypłynie też jakoś strasznie mocno. No i pewnie skończy tak jak 3D, co było Interactive Multiplayer od Sonika w 93 roku wyjdzie parę osób. Ale żeby, żeby tak naprawdę teraz konsola mogła oferować pełne 3D i to na jakimś sensownym poziomie jeszcze utrzymać grafikę, to trzeba byłoby pompować bukien wie miliardów dolarów w developing, że to miało odpowiednio silne systemy graficzne i CPU i by to sprzedawali po jakiejś chorej cenie, a że marka nie byłaby ustatkowana, to by się nie sprzedawało. No i koniec kwestii. No, tak, pisze, też musieli wrzucić pieniądze w Xboxa. I, no i... dobra, ale wiesz, ale Xbox już ten, miał grudowano pozycję. Muszło, to, też, to też był taki next, next gen, bo komputery y, nie oferowały takiej jakości i nie miały tylu rdzeni, ty, tylu... tylu ale, problem, ale problem w tym, że tak naprawdę teraz te nowe konsole nie mają niczego do zaoferowania. Jeżeli ktoś wejdzie na rynek i będzie miał super ładną grafikę, no to sorry, ale nie przeskoczy grafiki, która jest na PS3 obecnie. Nie przeskoczę Uncharted 2. Być może jakieś początkowe tytuły będą ładnie wyglądać, ale nie będzie to żaden Heavy o, rein, nie, nie będzie, będzie to nie, nie, nie, nie wierzę, Nie wierzę, żeby nowa, nowa konsola stacjonarna, która teraz miałaby wejść, miałaby nagle zatrząsnąć moim światem pod względem grafiki. Ale Chyba, zauważ, że włożyliby że... mi do środka 10 kart graficznych. Ale ten... zauważę, że teraz pc prześcigają konsole już o, o, o kilka długości względem rozdzielczości i tak dalej, Więc wystarczy, żeby, żeby zbudowali takiego, jak jakby jak, jak pierwszy Xbox. Wszyscy to dali za, za, za komputer obudowany w ładne pudełeczko podłączane do telewizora. No dobrze, Dokładnie. ale czy, czy rzeczywiście to jest, to jest recepta na sukces? Czy w obecnych grach potrzeba nam grafiki ładniejszej? No nie. No ale jest... nie potrzeba ci na przykład y, pełnej rozdzielczości Full HD i 60 stałych klatek na sekundę? No ale to jest do osiągnięcia na ps trójce. No, no tak, że no... tylko że zobacz sobie na przykład na taką mapie. No ale wiesz, to już, to już jest kwestia po prostu tego, że to jest to deweloper tak zadecydował, to nie jest kwestia sprzętu, to po prostu oni musieli robić grę multiplatformową, nie mieli czasu, żeby pisać engine, ani pieniędzy, żeby pisać engine konkretnie pod jedną platformę, no i wyszło jak wyszło, że mamy płaską trawę i 15 FPS-ów. no trudno. Sąk. Sąk. Taka prawda. No ale nie, powiem szczerze, że obecnie tak, Furorę w 2006 E, zrobiło przecież Wii z tymi swoimi kontrolerami ruchu, tak? I, i, i ten, ten wielki boom i ten wielki szał graczy na zachodzie, e, a raczej z starych, zgraźliwych tetryków. E, I no okej, okay. i to było rzeczywiście fajne, te kontrolery ruchu. I to było coś nowego, wyszło PS3, super ładna grafika, blu i tak dalej. Wcześniej oczywiście Xbox, który też, też zadziwił, ale teraz kiedy są mocne pozycje tych, tych trzech gigantów jakby rynku konsolowego, to naprawdę nie widzę tu miejsca nawet dla pana Sonika, który wychodzi z tym Star Galactica Online, bo, bo nie wydaje mi się, żeby, żeby taki, no okej, okay, no mocny tytuł startowy, ale nie na tyle, żeby, żeby zatrząsnąć moim światem, poza tym znaczy... trailer jakoś nie zrobił na mnie ogromnego wrażenia. No znaczy, wiesz, to... trailer, trailer, który oni rzucili, to był trailer, który się pojawił chyba na E3 dla produkcji PC-towej tak naprawdę, bo ta gra wychodziła głównie z myślą o pc PC-tach i podejrzewałem, że no, nie wierzę, że ta gra będzie tak wyglądała na handheldzie, sorry. Ale wiecie, to może też taka być stricte multi-MMO taka platforma, gdzie takie no-life'y będą mogły sobie w trakcie siedzenia na kibelu albo zasypiania jeszcze dobić levele w swojej ulubionej grze. No ale okej, okay. o, to teraz możemy zejść na temat tego, e, czy rzeczywiście takie osoby są no-life'ami, bo z drugiej strony można złapać, <laughs> podłapać się też tego, że ci, co grają na handheldach, idąc spać do łóżka hello, niektórzy e, so, no, są no-life'ami. Okay, w toalecie, tak. No nie wiem, no, ale no, ja biorę do palety sobie laptopa na przykład i przeglądam sobie newsy w nadziei. No to high five, stary, bo ja też tak robię no i właśnie. wcale nie potrzebuję do tego nowej konsoli. <głosy> <głosy> Więc naprawdę nie wiem, czy to jest takie no-life'owanie, no. no, no. A z, z drugiej ja, strony... Ja, ja tam nie chodzę z laptopem do kibla. No dobra, no... Bo, bo ja nie wiem. masz wystarczająco dużego kibla po prostu, no ja go zostawiam na pralce i jestem happy. No, a ja, sobie, a ja mam tutaj te, taki fajny stołeczek, na którym sobie stawiam. Ja mam telefon i też jestem happy, nie muszę nosić żadnego. No widzisz, jesteś no life'em, dlatego że używasz telefonu. Ale telefon, telefon, to co innego niż laptop. Dobra, może że ja to, bo jest <laughs> bardzo grząska. Grząska. E... Ale wiecie, taka nowa konsola może nam oferować takie 4D, wiecie, zapach. 4D, no nie wiem, nie wiem jeżeli będzie mieć super mocne wibracje, to na pewno kupię, no nie wiem. Prawda jest taka, prawda jest taka tak. jeszcze raz, że, że naprawdę te konsole obecnie nie mają, znaczy te nowe, które próbują wejść jakby, czyli ten On Life, e, i teraz ten Panasonic, naprawdę nie mają niczego, co, co, co mogłoby jakoś wstrząsnąć mną. Bardziej jakby no, interesuje mnie kwestia na przykład handheldów typu PSP 2, czy, czy ten 3 jest straszny. Straszny, nie straszny, w sensie będzie drogi pewnie. To no. mnie interesuje. Interesuje mnie, czy, czy, czy Sony rzeczywiście zrezygnuje totalnie z, z, z cyfrowej dystrybucji, którą zaczęli przy PSP GO, czy, czy też nie? Zrezygnuje. Filip, proszę cię. Dorośli. <śmiech> to, to, to kupuje PSP GO, tak? Dobrze. E... Tak, więc przechodząc dalej, teraz może wypowiedzcie, co wy sądzicie o tym. PSP, PSP Go 2 albo PSP 2 i, i 3DS. Czy rzeczywiście jest to nam potrzebne w obecnej generacji handheldów? Czy, czy te handheldy kończą się? Czy, czy, czy powinien waszym zdaniem na, nadejść już czas handheldu? Czy rzeczywiście PSP już jest tak stare, że nie warto inwestować w niego tak, jak sam zrobiłem? No, no, no nie warto, no bo... Tak naprawdę grafika, <głos> powiedzmy sobie szczerze, do dupy. Do o... bifa jeszcze bardziej o... Co będzie prezentował 3D, 3DS, a, a co, co prezentuje teraz PSP, GO 3000, 2100, bla bla bla. No nie wiem, no zobacz sobie God of War. No nie wiem, zobacz. No sobie. ale wiesz, God of War i już więcej żadnych y, y, mega hitów na PSP nie jest zapowiedzianych. PlayStation wycofuje się z tego. znaczy, no nie, nie oszukujmy się, że Sony zabija po prostu PSP w tym momencie. I skoro oni stwierdzili, że przyszedł już czas, no to mieli pewnie ku temu powód zresztą. To chyba, nie no, wiem, chyba pierwszy ja, raz mam do ja czynienia. Ten tak, jest, ten ja nam ale, ale nie, to tak 700. naprawdę. Chyba pierwszy... 777 sztuk sprzedanych w Japonii PSP go. Znaczy wiesz no PSP Go to się sprzedaje raz, a PSP 3000 się sprzedaje dwa, bo tam 16 tysięcy go schodzi miesięcznie, więc to nie jest jeszcze taki dramatyczny wynik, ale kwestia jest po prostu taka, że no deweloperzy pewnie już jęczą, bo fakt faktem PSP Go w przeciwieństwie do PS3 jest wyżyłowane do, do maksimum i no to widać w niektórych grach, bo ja na przykład nie mogę sobie pograć w GTA, mając ustawione seryjne taktowanie muszę kręcić konsolę, żeby chodziło w jakiejś normalnej płynności, więc no, tutaj akurat jest kwestia taka, że już sprzęt nie wyrabia w stosunku do tego, co się stało, bo pamiętajmy, że jak wyszło tak naprawdę PSP, no to to było silniejsze od PS2, więc wszyscy mówili ach, jakie to jest mocne, ale z biegiem czasu no... Wszystko się zmienia. Nie, tak Trzeba było już coś z tym było. zrobić. Ono nie, nie było silniejsze od PS2. Ono było, nie bo jak jest... nie? PS2 ma, było. PS2 ma procesor, który nie, ma dwa, 200 Ale jeśli chodzi ale o tak. wydajność, a to procesor, to, to nie jest wszystko. Bo? On ten, PlayStation znaczy Portable jest porównywalny z Dreamcastem. Castem, jest trochę silniejsze. Od, Ale od, od tak samo wyglądają gry, tak jak na przykład GTA Vice City Stories na ps O nie, i... tam, tam uproszczeń było pełno, to już tak nie, nie, nie mówcie, że to, że to jest PlayStation 2. Dokładnie. Tak więc tutaj sobie nie, nie, nie dodawajcie już mocy. Nie insynuujcie sobie. Tak, tam... <laughs> Zresztą też kwestia jest ceny. Tak sobie szybko teraz przeliczyłem, ile będzie kosztował 3DS w Europie. To będzie 264 funty, czyli 1200 złotych. Ale to z, z czego liczyłeś, przepraszam bardzo? Przeliczałeś, za jeden dolar równasz jeden euro? Nie, nie, nie. nie. E, 25 tysięcy jenów. Okej, okay, to ma trochę większy sens, chociaż wątpię, żeby... Ale to nie ma sensu, bo nie, to, to nie tak działało. Dodajemy marżę, dodajemy VAT... Dodajemy Ej, dobra, tyś mi się tania. nie rozpędzać z tą ekonomią, człowieku! To będzie 1200 zł. Nie, dobrze, ale do, nie, nie obliczając już tej marży vat i w ogóle... I eee... podatek <laughs> dla graczy wprowadzić już w ogóle wszyscy się ugotujemy dokładnie tak, nie, ale, ale kurczę, no już tak odbiegając od tego PSP, który niby tak się starzeje ja naprawdę patrzę na tego 3 i nadal do mnie nie I Filip, ale gdybyś ty kupił PSP 5 lat temu jak Bóg przykazał, to byś wiedział, że ta konsola się starzeje ale nie o to chodzi, chodzi mi o to że po prostu patrzę na 3 i ja naprawdę nie widzę tego szału, ja nie widzę tej grafiki super no bo tylko na żywo widać to 3D. <laughs> nie, ale nie chodzi mi ale, ale o 3D, tak? Nie chodzi mi o Ale nie, swego czasu było, było ten, było opuszczone do sieci tak demo i naprawdę możliwości graficzne 3D są, są naprawdę fajne. No to jest no taki, Nie przypomnę, Bo ten Metal Gear Solid na przykład jakoś po 9 No ale wiesz, że to nie o to chodzi, tylko chodzi o to 3D, a 3D jeszcze musisz mieć dwa razy wyświetlać ten sam ten, ten sam obraz, czyli prawie jakbyś dwa razy to samo no, konsola liczyła Ci. Chociaż też są jakieś tam opcje, teraz Krajtek wymyślił do Crajzisa, tak? że tylko dwa FPS -y spadają, ale, ale to mniejsze. Weźmy też, weź też pod uwagę, że jeszcze tej konsoli nie ma i to są dopiero pierwsze tytuły, które wyjdą na nią. Zobaczymy, co będzie pod koniec życia tej, o tej konsoli można na, na, na pewno pokazać. Tak, pod... pod... Charter 3. Oj, wspomnianie no ja to <grym> jak... Na pewno. Na bank. bank. <grym> nie nie minął PSP2, tylko 3 ds sprzedał PS3 wtedy. Eee... Nie no, nie, dobra, jeszcze Charter 3 jest. Eee, no dobra, nieważne. Tak czy siak, no, o właśnie, a, a powiedzcie, a co myślicie na ten temat? Skoro teraz mamy te nowe handheldy, które chodzą, tak, 3DS, PSP2, niby, niby niezapowiedziane, ale i tak wszyscy wiemy, że to się święci, to w tym momencie, jeżeli ktoś by wszedł z takim naprawdę mocnym handheldem, myślicie, że miałby szansę teraz akurat taki początek? Jedy, jedy, jedyna firma, która ma szansę to Microsoft ze swoim Xboxem Portable, bo tak, to ja nie, nie, nie, nie widzę jeszcze dla innego gracza na... na... Na na raczej... Z Xboxem, portable, a propos którego spekulacje są od lat i nikt nigdy go nie widział, i tak dalej. No dokładnie. ale no, bo przyzyska... mają która... swoje systemy na komórkach Windows Mobile. Nie wprowadzą takiego tego. Ten Sun HD i tyle nim zostaje. No ale zobacz, no to już. Ale... już system I... mają, czyli oprogramowanie miejsc adłowy Wymyśli tylko kształt konsolki i, i bebechy i w tyle, no bo system operacyjny mają ktokolwiek, kto miał do czynienia no, z Windowsem się... na kompie nie chciałby mieć Windowsa na konsoli, no... wiesz mi. No dobra. To, bo się trochę kłóciło. Ale wracając do tego pytania, no to musiał chyba by raczej ten trzeci gracz, trzeci, czwarty przed, przed marcem zdążyć, bo naprawdę jeśli wyjdzie 3D, 3DS to, to nie ma szans. Wszyscy się na to rzucą. Ale dlaczego nie ma szans? No nie wiem, no, no Nintendo, no no Ale to jest nintendo Boże, no szałopada. No i z czasem wiesz No tak. Na PlayStation tak samo ludzie po, mają ten. Po, widać ten, po sprzedaży, jak szałopada. No, ale na PlayStation tak. też ludzie mają szał, no, już, już mi nie powie, że nie ma tych. A szczególnie u nas, a, a w Polsce. A szczególnie PSP. jak Krzysztof Ibisz zaczyna dubbingować grę. Tak. E, ja mógłbym dużo powiedzieć na temat Krzysztofa Ibisza dubbingowego. Lepiej, nie proszę się. cię. Tak, to eee. jest podcast o, o, o konsolach, eee. a nie o Krzysztofie Tak, i ogóle. Po pierwsze, eee. eee. zwiększ masę. Dzisiaj miałem okazję obejrzeć książkę i zastanawiam się, czy, czy jej nie kupić, jak dobrze o, wyglądać po 40. Jak skończysz 40 lat, to może ci się przyda, poleży na półce trochę pognieje, później będzie Wydaje, wydaje mi się, że do tego czasu jeszcze wyjdą książki, jak dobrze wyglądać po 50 i 60, ale... Ale ty nie zaczniesz się przystarzeć, chyba że wpadniesz w jakąś wormhole albo coś w tym stylu. <laughs> Albo ja o czymś nie wiem, po prostu i to jest jak Benjamin Button albo inny tego typu. Na pewno. starzeję się w drugą stronę. No dobra, tak zmieniając już zmieniając już temat, tak może inaczej, powracając do na naszego pierwotnego tematu. <grym> jakim był? <grym> jakim były oczywiście Handheldy. To jeszcze tak od siebie powiem, że ja osobiście uważam, że miałby teraz szansy jakiś gracz kolejny rynku. Chyba, że... Znaczy oczywiście, jeżeli by wyszedł z czymś naprawdę fajnym, bo 3DS e, oferuje tą grafikę 3D, czyli coś, czego jeszcze w handheldach i normalnych, jakby, konsolach nie było. No, niby mamy to na PS3, ale żeby cieszyć się z tego, musimy jeszcze kupić super drogi telewizor. E, cały czas oczywiście w okularkach się bawić. I wydaje mi się, że jeżeli teraz na przykład któryś jakiś, nie wiem. Hmm dystrybutor sprzętu by nagle wyskoczył z takim pomysłem, hej, to my mamy super nową konsolę i wyskoczyliby zanim by zostało ogłoszone PSP2, to mogliby coś tutaj zadziałać. I wydaje mi się, że, że i, i, i Microsoft mógłby się wtedy gonić z tym swoim z, z boxem Portable. Tak mi się wydaje. Jej. Tylko musieliby coś zaprezentować oczywiście fajnego. No i jakieś ekskluzywne tytuły, a jak wiadomo, wszystkie ekskluzywne marki są z zaklepane dla, dla gigantów obecnych rynku Jak mówię, sprzęt to nie wszystko i bez gier sprzęt umrze, także, także tu jest... Ja mam do Was takie pytanie, jak, jak właśnie byście chcieli, żeby wyglądał taki next a yy, przenośny sprzęt do ogrania, nie wiem, za połączenie, nie wiem, iPhone'a z PSP i 3DS-em? Ja bym chciał, żeby to było coś takiego, jak yy, kiedyś były takie prototypy Sony Ericsson, właśnie taki PSP z telefonem takim Sony Ericssona, to by dosyć ciekawe. Tak, nie. nie, ale właśnie, byście chcieli, żeby było wszystko w jednym, że i telefon, i ten, czy chcielibyście na no, to? telefon do. To... Dobrą opcją, myślę. Ja jednak pozostanę przy bo, opcji, że wszystko brakuje? oddzielnie. Nie, ja zostanę przy opcji, że wszystko oddzielnie i, I jeżeli gram na konsoli, to nie chcę, żeby w międzyczasie, kiedy właśnie kogoś próbuje zabić, dzwoniła do mnie moja matka i mówiła mi, że mam wyrzucić śmieci albo coś w tym stylu, bo to byłoby kompletnie bez sensu, a druga sprawa, że przy okazji te wszystkie 3G Edge i na tego typu pierdeły, zżrały tyle baterii, że zanim zdążył się tak naprawdę rozegrać dobrze, to by było już po ptakach. Cieba. Także nie, dla mnie wszystko... konsola przenośna to konsola przenośna i tylko konsola przenośna, a telefon mam w kieszeni. Koniec, kropka. To jest kwestia wszystko ustawień. Możesz sobie to wszystko włączyć albo. No tak, moje PSP też może działać 16 godzin otwarzając muzykę i taktując 25 MHz, ale nie pogram wtedy w cokolwiek. No, ale serio nie brakuje Ci na przykład w PSP telefonu i żeby nie nosić w kieszące to i to? Moje PSP nie mieści się do kieszeni, noszę je ze sobą w torbie, więc nie, nie przeszkadza mi to. Ha, ząk, a moje się mieści. Twoje PSP mieści się wszędzie. Kiedyś włożysz je do kieszeni, już go nie wyjmiesz. E, dobra, nie ważne. Bo za e, że tam jest. Nie, jeżeli chodzi Rzucisz o, o kwestie o kwestii konsoli, ja trzymam się tutaj tego, co powiedział Piotrek. Ja nie chciałbym e, mieć wszystkiego w jednym. No, no, widać, to... że nie macie iPhone'a. Oj, nie. Oj, tak, bo twój telefon ma wszystko w jednym i jest tak doskonały, że ma, po prostu po prostu wyg... kupić kolejny sweter, no. Ale to jest bardzo <głos> wygodne, no. Mam ten, gram sobie, no nie, w, a puszczam sobie w ten własny podkład z muzyki, ktoś tam zadzwoni nieraz, to mogę go olać i nie odbierać i sobie gram dalej. No to nie jest takie, wiesz, upierdliwe. To jest naprawdę wygodna sprawa, bo nie biorę ze sobą 10 sprzętów, tylko, a, a tylko jeden i, i, i ładnie Ale ja chciałbyś, żeby w to jeszcze była pełni wbudowana lustrzanka z 6 megapikselami nie, ale megapikselami i wypowiedź no. co więcej jeszcze. No, nie, come on. nie ale, ale, ale po co mi do konsoli ten lustrzanka? Bez przesady. No ale to wszystko w to stronę raczej będzie ewoluowało. No, ale Niestety powiem to Ci, Tomek, że ja szczerze powiedziawszy wolę mieć dobry telefon z porządnym aparatem niż niż te telefon o konsolę, no, bo to no ma sensu. Ale co to znaczy dobry telefon? Telefon jest do, do dzwonienia i do pisania SMS-ów od, od czasu do czasu. No, no dobra, ten... to, to, to po co ci tam konsolę jeszcze? No, chyba, że masz iPhona. No, no, to jest właśnie... Masz no właśnie, o to chodzi, że nie muszę się męczyć i jak zapomnę nieraz APS-P AP czy tegoś, to mam zawsze iPhone'a pod ręką, mogę sobie tam pograć, mogę sobie coś napisać, mogę sobie zadzwonić, mogę sobie wszystko zrobić na tym no. I ależ, ależ, ależ, ależ ty jesteś rozpuszczony dzieciak, wiesz? Kiedyś ja no, to się no. ludzie przy Snake'u dobrze bawili na komórkach. No też się bawili. Ale, ale <laughs> też. teraz to jest strasznie wygodne, mówię ci, no. Mówię ci, ludzie, kupcie sobie iPhone'a. A ty e, co, nie, z no. Apple jesteś? Jestem, płacą mi za to. E, nie, dobra, ale tak tak ja. powracając do tego, to ja uważam, że powinno być nadal oddzielenie jednego od drugiego, dlatego że ten, tak, tak jak Piotrek, ja nie chciałbym, żeby ktoś mi nagle dzwonił, jak ale? gram sobie na konsoli, a znaczy, poza tym wiesz, nie, chcę, ty... nie chcę żeby mi, nie chcę, żeby mi poza tym ta konsola padła, znaczy w sensie, żeby padła mi bateria i nagle nie mogę się z nikim skontaktować z całym światem, bo moje baterie mi nie żyjemy. Ale te argumenty są. Takie sobie, no bo zawsze możesz dać lepszą no, baterię no, dobra, i zawsze okay, możesz Dobra, określić... lepszy argument: nie ma triggerów i nie ma gałeczek. Hmm? Come on. No, no to mogą zrobić tak no jak, jak w X-Sonach, w takiej serii, no, żeby i mam, wysuwane. I mam, i mam jeszcze mieć komórkę z gałeczkami, z triggerami, no to mało. No na przykład wysuwane, wyskakiwane jakieś. No, nie, wszystkie. <laughs> w 3, w 3D. Nie, ale nie, naprawdę, Nie, no. No, bez, bez, bez nie bez ale żadnych, naprawdę, nie, nadal, nadal to do mnie nie przemawia. U mnie Ej, nie, w kieszeni poważnie, leży że... sobie spokojnie telefon, a Z reguły... w drugiej kieszeni leży sobie spokojnie PSP, więc... Z reguły, nie... jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I o, wyjątkiem od, od tej reguły jest ps trójka i koniec kropka. I te twoje iPhone'y mogą się schować ze swoją wielozadaniowością, która nie pozwala czytać e-booka i... Ale ja nie mam wielodawalności naraz. właśnie w tym głupim 3G, no? No? I co, jest taki doskonały? Jest, bo mi się strasznie to podoba. <grym> Właśnie, że, że mogę sobie słuchać muzyki, grać i dzwonić i smsować, no. Jeszcze przeglądać net. I sprawdzać, czy będzie na, na bloka. No, <grym> no, <grym> no, no chyba ich nie przekonamy. Ridiculous po prostu, ridiculous. Nie, nie ja, mam, ja mam na PSP Skype'a, ale tak beznadziejnie działa, że naprawdę nie bym po co go włożyli, więc tak się zastanawiam, jeżeli by włożyli mi porządnego Skype'a do następnej konsoli, to wtedy byłbym za. Ty masz na PSP, PSP Skype'a, ja nie mam na PSP Skype'a, bo stwierdzili, że PSP ma za mało pamięci do Skype'a. A, a mi zrobili nic nie słychać przez mój mikrofon. <śmiech> <śmiech> ale mogę słuchać osoby z drugiej strony. O cudnie, nagramy tak któryś podcast, a co na to Filip? Mm -hmm. Już były próby z Tomkiem. Ale. No, Jak ktoś ale... miał PSP go? No, no miał. No dobra, nieważne, tak czy siak. E... Nie no ważne, moja... no bo to jest, trzeba ustalić, aktywna. dlaczego wy nie lubicie wszystkiego wiernym, no. Bo jest do dupy po prostu. Ale to no. przecież można zrobić nie do dupy i o to w tym chodzi przecież. I to jest takie proste, uważasz, że sobie przyjdzie producent i powie, o dobra, zrobimy świetny sprzęt, wypuścimy ale go po internecie. Ale po ale okej, PSP. Jest dobre i dodać tylko telefon, tą funkcję z i by to było. To nie jest dodać tylko telefon, to jest dodać aż telefon, bo w momencie, kiedy ktoś będzie chciał telefon, to będzie przy okazji chciał mieć tam jakiś fajny otworzec MP3, przeglądarkę internetową, która będzie nie ma, tam, tam w MP3. W PSP wybacz, nie Można o nim powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie to, że jest fajne. No ja słuchałem te muzyki. Sony, Sony jest fajny, dobra, to dodajemy to razem z telefonem, no, dalej. no tak, do tego jeszcze aparat by się przydał oczywiście jakiś sensowny. E, do tego... Nie no, teraz 5 Tomek jest no nie? To, wiesz, Tomek jest dziwny, tak? To, to już ustaliliśmy. Także... Tak, teraz będę dziwny, bo mam iPhone'a, nie? O, super. Tak byłem dziwny no tak. na PSP Go. Nie no, w przenośnym urządzeniu, służącym jako wielofunkcyjne, z nastawieniem na gry... Raczej nie musi mieć super, super dźwięku, przy, jeśli rozmawiamy przez telefon, super odtwarzacza, ale fajnie jakby to miało. Nie, no to jest A z, to ta... z kolejnymi edycjami na przykład by to ulepszali. To jest, znaczy to jest no i... kwestia tego, czy oni wypuszczą, czy by wypuścili telefon z, z funkcją konsoli do G, czy, czy, czy konsole do G z funkcją telefonu. To wie, wiemy wszyscy, że był taki eksperyment, nazywał się Engage, nie wypalił. Co? Zaskoczę cię, ale miałem i naprawdę to był super sprzęt. No, ja to, to, jesteś jesteś wyjątkiem podpałem. w takim razie, bo mi się kompletnie podobał. A bez Który bez miałeś? Tą pierwszą edycję tak, tą czy tą drugą? Pierwszą, tą pierwszą. No pierwsza była super, ale druga to... No. Tą, co się, się rozmawiał bokiem, <głos》>, trzymając. No super była, mi się podobało. No, no. I naprawdę Dobrze. to był super sprzęt i... i i bardzo dobrze mi się korzystało ko ko z tej ostatniej W dół, można było pograć. W Ale, ale po po powracając, jeszcze na przykład jednej rzeczy nie bierzecie pod uwagę. Mianowicie oglądanie filmów na przykład. Co mo można sobie porobić na PSP i może mi jeszcze powiecie, że warto wrzucić jeszcze do tego wszystkiego oglądanie filmów, skoro mam już komórkę tam w środku w i wszystko naraz. E, no dobrze, ale og oglądanie filmów, i teraz wyobraź sobie, że nie wiem, obejrzę sobie na przykład, czekając na kolejny wykład na uczelni, obejrzę sobie jakiegoś tam Spidermana na przykład w wersji mini, i nagle padnie mi komórka, bo nie ma baterii. No to ale baterię zawsze można jakąś lepszą w sensie Ale to, to wiesz, to zawsze można powiedzieć, albo, że jakieś dwie lepszego. baterie na zmiany czy coś. Tak, to i to, będzie po prostu dodawane to, to. w zestawie milion i pół baterii, które będzie w plecaku albo ładowarka i własny, własny no, paliwa. W, w jednej obudowie dwie baterie. O, i no nie, idzie na pewno się no. da coś wymyśleć. no, nie, nie przesadzajmy, Że to ja, no ja trzymać 20 minut i o, koniec zabawy. No to nie czasy tej ASEGI, jak, jak taką koncentracja nazywa, że na 20 minut trzymała na czterech paluszkach. Wspomniałem, wypadło mi z głowy. No. No, nie, Dobrze, ja, ja generalnie nie cały, czas, cały czas jestem przeciwko i naprawdę nie rozumiem, nie rozumiem dlaczego, dlaczego tak, tak, tak tak, was to kręci. I... Nie wiem, jak macie za mało kieszeni, to weźcie sobie torbę, naprawdę. No, ale po dobra. co nosić kilka rzeczy? No, Zobaczmy, tutaj możesz Ale nosić. dobra, a, no, a, a teraz patrzmy na to z tej strony. Jeżeli ktoś cię okroi, to ci zabierze wszystko naraz. A czemu ją okroić? No, no to... Tomka nikt nie okroi, tak? <laughs> <laughs> Chyba, że jakiś <laughs> był gracz NBA, który przypakuje, no ale... No nie, tego no, śmiertelnika. No, ale we, weźmy mnie za przykład, jak jestem od ciebie dwa razy mniejszy i no cóż, no. No ale jak obie rzeczy masz, to ci obi, obu nie skroi, tylko ci jedno zostawia. No a wie. właśnie, ja tutaj mam takie pytanie, czy. No nie, no, no, no, ale, by... ale... Powiedzmy, że sobie gadam przez telefon i podejdzie i zobaczę, że fajna komóreczka, no to zabierze mi komóreczkę, ale niekoniecznie będzie chciał... Jeśli tak, wyjmujesz PSP, a ja to... mam jeszcze PSP? Weź sobie. A jeszcze mam 20 zł na piwo. Weźcie tak. sobie. Nie, ale, ale takie pytanie do Was. Co wygracie w ogóle na PSP w ośrodkach komunikacji miejskiej? Tak. Znaczy mi się zdarza w komunikacji miejskiej, ale przede wszystkim na wykładach. Nie, bo, bo niedawno my czytałem właśnie takie, że u nas w Polsce większość osób na konsolach przenośnych gra w domu. Co jest zupełnie nieporozumieniem. tak. No, no to, to bez sensu trochę kupować przenośną konsolę, żeby grać w, niej, w domu. No dokładnie. Jako główny właśnie był powód, że się boją kradzieży. Nie, to bez sensu. Znaczy, hmm. oczywiście no, rozumiem, jeżeli... Znaczy, może nie rozumiem tego, ale rozumiem, jeżeli się boją, że wracają sobie w nocy z imprezy i na przykład grają sobie w nocnym autobusie a z nimi jedzie trzech drechów ale z drugiej strony trzeba być kretynem żeby w takim momencie po prostu wyjąć konsolę i zacząć grać w takich momentach lepiej jest po prostu wyciągnąć książkę <grymne> <grymne> <grymne> <grymne> Filipie, <grymne> jak ty mądrze mówisz no to odrzucę. naprawdę <grymne> jeszcze wyjmie, okulary okulary <grymne> Tak, i dostaniesz wylej od, od, od tych dresów, bo czytasz książkę. Czy to się Ej, nie poprawi? Światopogląd. Mi dzisiaj próbowali, ale dobre. O, no to opowiedz swoją historię. No, że co? To, że próbowałeś. Przygrałem na Androidzie, byłem w Ramonesce i sobie stałem w autobusie. Okej, okay, nie nadążamy za tym slangiem, powoli. <głos> stałem w autobusie, kropka. Miałem na sobą Ramoneskę, czyli kurtka skórzana. Kropka. Grałem Aha, na Androidzie. Tak, znaczy, tak. grałem na telefonie, który ma Androida w gry na Androida. Aha, no okej, okay, dobra. No. Powoli łapie. No i, i, i niektórzy chcieli mi poprawić. Światopowiem. I co ty zrobiłeś? Wysiadłeś z tego autobusu? <śmiech> Nie, wstał i powiedział, czy chcecie mnie <śmiech> Nie no, wiesz, taka dyplomatyczna gadka i usiadłem za autobus. Ja wiedziałem. To zabcie mnie z boku, No ale już tak. pójdę, już pójdę, możecie usiąść naprawdę? Ojej, śmiejcie tak, Bardzo spopakana. dyplomatyczna gadka. Nie, dobrze, to było oczywiście okrutne, ale... Aha. No, dalej. Ale, ale całkiem śmieszne. Dobra. E... O Boże, Dobra. E, miała być ponad... nowa forma podcastu i jest. Była nowa forma podcastu. E, to tyle w sumie, jeżeli chodzi o nasze te główne wątki, chyba że ktoś coś z was jeszcze chce dodać, ale pewnie nie, bo już wszyscy... Zaczęliśmy flame war, ale, ale nie ma sensu go ciągnąć, bo jedni będą mówić, że krzyż ma stać, a drudzy, że krzyż ma stąd iść. No dokładnie, ja tam jestem za, za tym, żeby było wszystko w jednym miejscu. Gdzie jest krzyż? No właśnie, niech, no, niech wszystko będzie w jednym miejscu przed pałacem prezydenckim w końcu. Eee, Pan y <grym> y y <grym> Dobra, weźcie, bo jeszcze się okaże, że słuchają jakiś starsi ludzie i teraz zbojkotujemy ich jakbyś ten poczucie osobistej wartości czy coś, także dajmy krzyżowi spokój. Eee, dokładnie. No dobrze, i przejdźmy do sekcji, w co ostatnio graliśmy. No i właśnie... <laughs> Czyli inaczej Filip będzie mówił, a, a my idziemy spać Dokładnie tak Czyli o czym chcecie usłyszeć Dlatego, że miałem okazję pograć w PlayStation Na PlayStation Move Czy może z wykorzystaniem PlayStation Move inaczej I grałem w kilka startowych gier PlayStation Move Chcę wam się słuchać, czy już wszyscy śpią? To trzeba zapytać naszych słuchaczy Ale to będzie ciężkie Zasunię, ale ja wiem, wiedzą. nie, ja z, wiem, że słuchacze zawsze chcą mnie słuchać, więc tutaj nie ma jakby problemu. No to myślę, że, że możesz powiedzieć, ale tak wiesz... To, to zacznij się... od tego, co ci się najbardziej podoba. Co mi się, Ale tak w PlayStation Move, tak ogółem. No najpierw PlayStation Move, a później jakie gry ci się najbardziej podobają? No skoro Tylko tak... tak chcesz... krótko, tak krótko i na temat. Ja mogę jeszcze szybko, szybko wtrącić, co mi się najbardziej podoba w PlayStation Move? No mów że Sony wreszcie... Po... <laughs> ale to robi mi apetytu po prostu. E, w PlayStation podoba mi się najbardziej to, że Sony po wielu latach wytężonych działań w dziale Research and Development w końcu udało się opracować trigery, które faktycznie są triggerami, a nie jakimiś spustami, które, e, z których strzywają się palce. Także to jest największy sukces. Dziękuję. A widzisz, czy jednak się da, czy jednak wszystko można zapakować i ładnie przy, a przystoić? Dobra, Czemu idź radę. sobie w My phone, nie, naprawdę. <śmiech> <śmiech> no dobrze. E, jeżeli chodzi o mnie, to akurat miałem okazję posiadać Nintendo Wii, o czym wolę zapomnieć, e, a teraz to PlayStation Move, kurczę, no muszę przyznać, że jest dużo, dużo lepiej i zrobiło na mnie większe wrażenie w sumie niż Wii. No chociaż Wii było takim rewolucyjnym kontrolerem na początku, ale zrobiło na mnie pozytywne wrażenie pod tym względem, że rzeczywiście odzorowuje ruch. Co prawda, poruszanie się po menu po prostu graniczy z cudem, bo, bo, bo jest absurdalnie zrobione. Ale ten, ale jeżeli chodzi o, o samo samogranie z PlayStation Move, to jest naprawdę fajne. Problem jest jedynie w tym, że e, jakby automatycznie dostrajając PlayStation Move, on dobiera jakoś tak kolor tego orba, czyli, czyli, czyli tego, e, te, tej gałeczki, którą mamy do w, w jasności pokoju. Właśnie, powiedz mi, czy można grać w totalnych ciemnościach? W totalnych ciemnościach? No w totalnych aż tak to nie, wydaje mi się. Zawsze no, musisz czy... mieć włączony telewizor, także no totalnych ciemności Właśnie, nie więc, ma. Więc, oj, oj. Aż w totalnych nie, nie zagrasz, ale... No naprawdę... próbowaliście w ogóle? A skąd mam wiedzieć, czy coś się dzieje na ekranie, skoro mam wyłączony telewizor? Dobra, włączony telewizor, włączony PlayStation 3, włączony Move, włączona kamerka. Działa? Działa. Działa. Działa, no, ale... Za to będzie, to działa. Ale można grać, czy tylko działa? Nie no, można grać, ale jeżeli chcesz, żeby tylko ci działało, to zagraj sobie w bardzo słoneczny dzień. I polecam granie wtedy w PlayStation Move, bo nie zagrasz w ogóle, wiesz. mi. Miałem okazję akurat ostatnio przetestować. Była godzina 12 i próbowałem do godziny 13 zagrać i łapało mi ruch tak, że PlayStation Move dosłownie wariował. Akurat miałem wszystkie okna e, odsłonięte. E, w słońce waliło tak porządnie, że, play, że PlayStation i że niestety nie może dostosować PlayStation Move, dlatego że jest za jasno w pokoju i mam zrobić ciemniej w pokoju, bo inaczej nie będzie dobrze działać. Uznałem, że oleję to i po prostu kliknąłem OK, że chcę dalej grać. No i zacząłem sobie grać z Sports Champions i była tragedia. Była taka tragedia, że, że to się w głowie nie mieści. Nawet jak sensor bar od, od Nintendo Wii leżał mi kiedyś za telewizorem, a ja próbowałem grać z uporem maniaka, bo nie zauważyłem, że nie ma go na... Na, na ekranie, to tutaj było dużo gorzej. No Naprawdę. No no bo, o to, kol o to kolejne moje dziwne pytanie, bo mówiłeś nam kiedyś, że, on, że PlayStation Move jest strasznie lekki. Nie? Tak. Eee, czy już ci upadł? Czy jest wytrzymały? Eee, czy, czy mi upadł? Nie, nie upadł tak. mi. Nie, no, że... chciałem się to... dowiedzieć właśnie, czy jak jest taki lekki, to jest i wytrzymały. On jest, on jest leciutki, ale ten, ale no w, akurat w tym wypadku za każdym razem zakładałem ten, zakładałem te, tego, tego rista, band bandurista, żeby mi nie wypadło. Mm. Ej, a on ma ten, ma wibrację? Jakoś nie pamiętam za bardzo, nie wiem. Piotr. Ja też nieprawdę powiedziałem. No, no to z... wydaje, nie, Ale wydaje mi, się, wydaje mi się, że chyba nie ma. naprawdę. Chyba no to za rok możemy się spodziewać Move Dual Shock. No ale wtedy musiałby być chyba jednak zdecydowanie cięższy. A teraz jest naprawdę fajny, bo jest tak leciutki, że to się w głowie nie mieści. Jeżeli mieliście okazję sprawdzić. W ogóle no zaletki to, to też nie, to, nie jest dobrze. Mołta bo... od, od Wii, to wierzcie mi, że to jest. Dwa, może nawet trzy razy lżejsze. Całkiem serio mówię. No ale takim, kim się dobrze steruje? No właśnie się fantastycznie steruje. Właśnie dzięki temu nic ci nie ciąży i nie masz, nie masz poczucia, że trzymasz poszukawkę no, i... telefonów w ręce. No. Jak wyjdą jakiejś gry w stylu FPS to, to chyba raczej ciężko będzie. No nie, właśnie jakiś właśnie. Precyzyjniej jest. Poza tym już przecież domaga teraz wyszedł patch, który zmienił tą grę totalnie i ta gra jest teraz genialna, jest naprawdę już genialna, tak jak była na początku z bagowanym pomiotem Szatana, tak teraz jest naprawdę e, czymś cudownym. Muszę przyznać, że kurczę, no, super się gra jedynym chyba ząkiem, jakim jest w PlayStation Move, jakby jedynym wielkim, ogromnym niewypałem to jest ten, ten tak zwany nanczak, który został dodany, czyli ten navigation controller. O no właśnie, Macie go jako, jako się tam sprawuję. Właśnie nie. Specjalnie go w, w żaden sposób nie kupowałem, ani nie chciałem w żaden sposób go dostawać, dlatego że jest bez sensu. On po pierwsze nie ma w ogóle w sobie żadnego żyroskopu, więc on nie zastąpi naszego drugiego kontrolera. Jeżeli chcemy mieć drugi kontroler, żeby na przykład w walkach gladiatorów z First Champions pograć, to musimy mieć dwie różdżki. Eee, on jest je tylko i wyłącznie gałką i kilkoma przyciskami, które mają nam zastąpić dual DualShock'a, którego zresztą możemy sobie trzymać w drugiej ręce, jak gramy na przykład w Resident Evil czy Wspomnianego Maga żeby się poruszać po prostu. I tyle. To jest z gałeczka po prostu, gdzie się poruszamy i przyciski, gdzie sobie zmieniamy brań na inne różne rzeczy. No ale jak masz trzymać pada w jednej ręce, jak, jak to było na tych wczesnych pokazach, a my takie, to, to, to, takie cudo, no to ja myślę, że lepiej to kupić niż trzymać pada, który jest nie, niewygodny. Wiesz, nie, nie, jest, nie jest to takie niewygodne trzymanie jednego pada, naprawdę. Poza no, tym nie stać przecież przy przy grając w FPS-y. No nie dla mnie takie trzymanie pada jest trochę niewygodne. Nie, Piotr, a ty masz tego, tego, tego dodatkowego kontrola? A mam! I jak tam się sprawuje? Co się nie odzywasz? A co się będę odzywał? Pokłóćcie się trochę beze mnie. No to powiedz, jak tam się sprawuje. To znaczy, sprawuje. Moi, moim zdaniem to po prostu ogólnie PlayStation Move jak na chwilę obecną to jest coś, co kupiłem niepotrzebnie tak prawdę powiedziawszy, bo nie ma pod to żadnych poważnych gier na chwilę obecną, no ale jeżeli jesteśmy przy samym navigation sticku, no to Powiem tak, że trzymanie tego pada tak naprawdę w połowie w jednej ręce nie jest takim, jakimś strasznym minusem, jeżeli chodzi o gry, bo ten pad nie jest nie wiadomo jak ciężki, ręka się nie, nie męczy i tak dalej. Aczkolwiek granie w Heavy Rain na tym kompletnym zestawie PlayStation Move no bardzo przyjemne było i wydaje mi się, że jednak trzymając tego pada w połowie to nie, nie byłoby to samo. Ja nie wiem jak w innych grach, ale mnie bardzo denerwuje na taka rzecz bo w, tych, w, w tym magu na przykład i, i w rezydencie chyba celowo ogólnie kamera jest tak, że jest w jednym miejscu, a mów rusza po całym ekranie celownikiem, a żeby w bok przesunąć kamerę, musimy po prostu dalej przesunąć tym mówem. A, a myślę, że Dużo ciekawsze by było, jakby był ten celownik na środku i się po prostu kamerą ruszało. Tak jak po prostu gramy na pacie. Oj nie, że to, to się by się nie roz... sprawdziło. To by się nie sprawdziło, bo tak było w jakimś naturale mm. na Wii i ten tytuł był, był niegrywalny. Dokładnie tak. Tak więc właśnie... Nie wiem, ale to tak dosyć ciężko wygląda takie przesuwanie bo kamery. Bo granie, i... granie na Wii, na Wii Locie, czy właśnie na PlayStation Move yy, wygląda jak granie na strzelanie na szynach. Tylko, że dodatkowo możesz chodzić. A kierujesz tym, tym, tym, tym czymś i strzelać do, do wszystkiego, co się rusza. I, ani, e, gdyby celownik był w środku, to by było naprawdę e, utrudnione i wiesz mi, że to by nie działało. No ale co utrudnione? Bo, bo za bardzo nie rozumiem. No bo by ci. A, a, a celownik by był po, po środku, ty byś musiał machać całym ekranem jak gdyby. A tak machasz całym celownikiem, no, co jest Ale bardziej na przykład jakby była duża czułość ustawiona, to myślę, że by było dobrze. To by było jeszcze gorzej. No to mniejsza, nie wiem, ale jakoś tak... Żeby... <grywa> Mateusz, musiałbyś, ja, tak musiałbyś zagrać się, i sam zobaczyć, cześć. z czym to bo naprawdę ciężko jest opowiadać o FPS-ach używając kontrolera ruchu, jeżeli się nie grało, bo naprawdę żaden filmik ci po prostu tego nie odda w żaden sposób. Dokładnie. Bo jest zupełnie inna gra, zupełnie inna rozgrywka i nie jest to porównywalne do niczego, ani do korzystania hmm. z myszki i klawiatury na komputerze, ani z używania pada na konsolach. Naprawdę. Tak, ale w banku zupełnie krasz, y, też z ludźmi, którzy grają na padzie. To nas zamią. Nie, nie, nie mam siły. No dobrze. E, jest, ah. jak, kolejne pytanie może? Odnośnie, odnośnie tego kontrolera ruchu. Miałem jeszcze pytanie odnośnie tej właśnie świecącej kuli, ale mi wy, wy, z głowy. A ile tam jest w tej, tej kuli? Bo ja znam nie, dwa. Nie, nie pytałem jej, a w obiecie nie ma napisanej. Nie, no, jest... no bo wiem, że jest różowy i niebieski. Jest jeszcze jakiś? Jest zielony. E, znaczy tam ogólnie jest, tych kolorów jest chyba coś koło 150, bo tam są trzy diody, które świecą różnym natężeniem, także to nie jest tak, że świeci w jeden sposób a, i dziela. Są... No dobra. Nie, nie, nie, nie, bo w momencie, kiedy kalibrujesz sensor magnetyczny na przykład z poziomu XMB, to wtedy mruga ci na zielono... W momencie, kiedy grasz w Rusa, to na niebiesko, w tych sportsach na jakiś różowy, żółty, bukiem wie jaki jeszcze. Także tego jest od diabła i trochę. Ale on, on nie zmienia się w zależności od gry, tylko od tego światła, które jest. Nie, ja w Rusa u siebie grałem w Demo Rusa i mimo tego, że w Sports Champions był cały czas różowy, co mi bardzo irytowało, to w Rusie był niebieski. No to dlaczego ja miałem jeszcze w Sports Champions raz zielony, raz czerwony, raz niebieski, a raz filetowy? Może, możecie walk. mów... Nie mam pojęcia, lubi. Nie, Nie, ale prawda jest taka, że naprawdę to, to natężenie światła to, to, to jest jakaś masakra ostatnio właśnie w tym, w tym jasnym pokoju nie mogłem grać i byłem po prostu w ściegu, bo, bo jest to niegrywalne w ciągu dnia. I taka jest prawda. Znaczy, oczywiście w ciągu takiego letniego powiedzmy dnia. Zasłania, ale wiesz, z drugiej już. strony play, PlayStation mów nie zostało zaprojektowane, żeby grać nim na dworze. Bo jednak mogę się porzucać dyski na zewnątrz, a nie zrobić to przed telewizorem. No okej, okay, dobrze, nosiłem, jeżeli, jak ale jeżeli. Ja też nosiłem telewizor do basenu, ale to inna historia. A na kinekcie możesz. Tak, to na kinekcie to... możesz. Pod warunkiem, że zaciemnisz wszystko inne, ustawisz sobie spotlight'a, wyczyścisz dywan, usuniesz ubrania i zaprosisz znajomych, żeby się odsunęli. Bo ty właśnie musisz złapać wielką czerwoną piłkę. Super. No, Więc tak. Jeszcze jakieś pytania? No nie, coś? może ktoś ma inne pytania, bo my już się wyczerpały. Ja już chyba ja wszystko wiem. I, i Mateusz. Kupię sobie no. kiedyś. No nie wiem, dla mnie to trochę tak trochę dziwnie ten, ta technologia tamów, bo na światło. Myślę, że też dobrym rozwiązaniem by było tak jak e na Bluetooth ma ten fix. Ale po co zmieniać technologię, jeżeli ona działa? Ona naprawdę działa. No Ja akurat nie, nie mam możliwości, dlatego że mam bardzo jasny pokój, a moje zasłony, które są po prostu, są bardziej tak tak funky e, i sobie zwisają, a nie są po to, żeby koniecznie ten e, okno zasłonić. I, I dlatego nie mam możliwości na no jakby grani, jeżeli jest bardzo jasno, ale poza tym, później jak sobie grałem tak wieczorkiem, koło 16, nie wiem 17, 18, to wtedy. Ładny mi wieczorek. No dobrze, no kiedy już zrobiło się ciemniej nieco, tak? Nie mówię już taki taki późny wieczorek, kiedy była 19.20, tak? Tylko wczesny wieczorek. No dobrze, nieważne. E, to było ten, to, to było naprawdę przyjemnie I powiem szczerze, że, że było to. No, nie precyzyjne, w ogóle nie spodziewałem się tego, szczególnie jak pograłem w ping-ponga, który w ogóle jest fajny. Tak, i można wygrać grę kręcąc na nadgarstku. No mi... właśnie, ten filmik. Sprawdzałem to kilka razy i nie można, Piotr. No bo ty, ty dziwny jesteś w no, takim a... razie, mi się udało, moim znajomym się udało, to z doing po prostu. tak nagraj filmik, wrzuć na bloga, ocenimy. No Dobra, spoko, postaram się. E, ja mam jeszcze pytanie do Filipa i do Piotra. Kręcące dingo. A ty tak miałeś hmm. u, o styczność z Wii? Miałem styczność z Wii. E... Miałem styczność z Japończykami, którzy skopali mi dupę w kręglach, bo byli fajni, mieli sygnety w kształcie smoka i skarpety na rękach. co? proszę. E, kontynuuję, jeśli macie porównać czułość tych dwóch urządzeń, to co jest bardziej czułe? Willo czy, czy... Ale mów... to nie ma w ogóle o czym gadać. No, to znaczy... To znaczy, że przecież jeszcze mu po prostu to gniecie i podejrzewam, że ja co prawda nie, nie grałem z tym motion plusem, a mam porównanie tylko do zwykłego Wii, ale no to, to jest nie była ziemia dosłownie. Potwierdzam. Znaczy mi nie znaczy, chodzi tak. o odzwodowanie ruchów, tylko o, o, o czułość, o, o czułość, płynność ruchów. No tak. No właśnie o Aha, to Okej, okay, dobre. Nie, bo myślałem, że mówicie o odzorowanie ruchów. Nie, nie, nie. Nie, myślałem, że jednak <laughs> Willod wydawało mi się, że jest dość dość już takie precyzyjny. W takim razie jeszcze nic nie widziałeś. No może nie. Nie, ale, ale prawda jest taka, że rzeczywiście tutaj PlayStation mu wgniecie, ale żeby nie było, że, że jesteśmy jakimiś fanbojami, to ja jestem nie. bardzo rozczarowany generalnie tymi grami, które są obecne na muwa. Naprawdę. Ja też. Poza, poza magiem i poza tym prezydentem prezydent, prezydent, i był piątką, które, no, powiedzmy sobie szczerze, to nie są gry, które zostały stworzone pod mowa, tak? tylko po prostu implementacja mowa została do, do nich wtłoczona, to, to generalnie te gry są naprawdę słabe. Sport Champion jest, jest tragiczny i nie rozumiem, dlaczego są tak wysokie oceny tego tytułu w internecie. Po prostu nie rozumiem tego. Nie potrafię tak, tego też. zrozumieć. Gra jest naprawdę słaba. Ma fajne wykorzystanie tego kontrolera, ale ma obrzydliwą grafikę, jest całkowicie niegrywalna dla pojedynczego gracza. Ja po prostu tak. uwielbiam te momenty, kiedy jest przedstawienie bohaterów. Pojawia się człowiek, który nazywa się Dallas i Chrzonka. Albo jakaś tak. dziewczyna, która mogłaby się nazywać Chikita równie dobrze i kręci tyłkiem i mówi, aha! I to jest właśnie wszystko, od czego się dowiadujemy z tej gry. Także naprawdę, tam nie wiem, tam deweloperem jest bodajże jakiś Zindagi Games, powszechnie oczywiście znane na świecie z takich hitów jak gry na komórki, więc no, Sony się postarało, naprawdę. Não, Piotrek, a Arus? Rússia... Znaczy? znaczy Rus jako, jako, jako, gra, jako taka gra, no to ja naprawdę bardzo fajnie już wykorzystuję muwa tylko że ja mówię z miejsca, że ja nie jestem fanem strategii, ale podoba mi się to wykorzystanie, podoba mi się konwencja tego takiego, ponieważ trzeba wiedzieć, że gra nie odbywa się jakby na polu walki, a jest to jakaś siedziba główna, powiedzmy tam sztab dowodzący czy bukien, wie co, i mamy po prostu w konwencji takiego stołu utrzymane, że zbliżamy się na ten stół, widać jego krawędzie, także jest fajny koncept, fajne wykorzystanie muwa no ale mniej jako człowieka, którego strategie kompletnie nie interesują, tak gra jakoś nie Specjalnie. Ja miałem okazję też pograć i akurat miałem porównanie też z Movem i z Padem i powiem szczerze, że kurczę, no gra jest fajna zarówno na Pada, jak i, jak i na PlayStation Move, więc nawet jeżeli nie macie Move'a, a nie chce wam się kupować, to, to, to Rootsy jest fajny. i Russ jest fajny na, fajną, bardzo fajną strategią, jedną z nielicznych strategii, które naprawdę można z ręką na sercu polecić na konsola. A, a na jakieś gry, które zostaną wydane w przyszłości na muwa. No, co jeszcze karty? nie mieliśmy okazji grać. A, o to się pytasz. Znaczy no. ja jestem ciekawy. Nie, nie, nie. <słyski> <słyski> ja jest, mam maszynę do przenoszenia, że tak. w w piwnicy. Piotrek, co drugie słowo, tak, tak, tak, tak. No. Znaczy, wiesz, to. Nie, cz czekam specjalnie. Jestem po prostu ciekawy, jak będzie wyglądało granie w na trójkę na tym i jak będzie wyglądało Infamous 2. Ale nie ma tak, że bym czekał po prostu i jestem, jestem trochę tak niesmaczony całą, całą operacją, bo myślałem, że jednak te sporo z Champions kiedy to będą lepsze. A Infamous jako, jako, ma... jako za... Znaczy no dwójka ma mieć. No nie Pierwsze słyszę. O, no, nie, to, no to, no, to, coś to coś zastanowiło, się. Jak, jak to będzie wyglądało. No, Navigation Stick w jednej, a PlayStation Move w drugiej, no i biegasz i strzelasz. Oj, oj. Ale w rozgrywce, no. Jak na Wii. No, no jak na Wii, czyli sobie biegasz i strzelasz, no. ciężko, ciężko powiedzieć. Cię prawie jak ci, Mateusz, team, bo tylko, masz, że... Mateusz, masz takie dziwne pytanie, że naprawdę po prostu powinieneś zagrać na Wii i na PlayStation Move. Dobra, to ja mam takie pytania teraz do Was, do Filipa. Filip, Ty grałeś Prezydent Evil 5 na, na mówię już, czy nie jeszcze? No, miałem okazję pograć, ale niestety nie na mojej konsoli. Ale nie miałem okazji pograć. I jak oceniasz to w porównaniu z Residentem 4 na Wii, który był świetny? No, jest to generalnie jest właśnie... Tak, to jest do dokładnie to samo. Jest tak samo świetne, może tak. Aha. Da się chodzić i jest szczęty, Więc No, nie da się chodzić w Jeżeli nie miałeś tego w normalnej grze, to ciężko, żeby to teraz zrobili. Nie można, ale jest naprawdę super. Dlatego, że Resident Evil 4 na Wii... Była jedną z najlepszych gier, w miałem, miałem okazję pograć na tej e, obecnej generacji konsol. Naprawdę, dlatego że, że fan był z tego taki, że, że no po prostu nogi wymiękały i tak samo jest z piątką. A dodając do tego jeszcze tryb co przez sieć, to po prostu Meistersz no. e, Tico. To ja mam jeszcze e. kolejne pytanie. Jak długo wytrzymuje bateria w PlayStation Move? Oj, daje radę długo. No nie wiem ile. Ale jak Asym... normalny pad, czy, czy, czy trochę grudniej? Krócej, krócej, niż normalny pad. krócej niż normalny pad, ale i tak zdecydowanie dłużej niż Wii Remote. Uh -huh. no. Więc tak, nie, ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście działa długo. Nie jest to co prawda chyba 17 godzin, o których mówiła pewna pani na Gamescomie, ale i tak daje radę. Na Gamescomie usłyszeliśmy wiele rzeczy, niewiele z nich było prawdą, ale to już inna sprawa powiedział, że bateria działa 17 godzin, a mów był używany przez dwie godziny i wszyscy się zdziwili, jak nagle w ręce padł mi te pady. i powiedziała, że chyba musiało się coś zepsuć, bo to niemożliwe, żeby bateria padła. A okazało się później, że padła jednak bateria. Może tak. bateria się zepsuła. Dokładnie tak. tak. bateria wcześniej nie była ładowana do końca. No nie wiem, jeżeli wyciągnęli nowe pady z pierwszego dnia targu. To... No, no właśnie. To no. Nowe fabryczne nigdy nie jest doładowane do końca. Dobra, mniejsze. Oh. Whatever, tak czy siak no, trzyma, trzyma długo. Okej, okay. ja już więcej grzechów nie pamiętam. Mateusz, ty pamiętasz jeszcze jakieś grzechy? Nie, to już chyba nie. Idźcie w pokoju, sprzedajcie iPhone'a i kupcie wiele no, rzeczy. nie, o nie. <laughs> <laughs> I może, no nie wiem, tak, taka, taka, taka mała dygresja na koniec. Jeżeli ktoś strasznie, strasznie, strasznie chce mieć PlayStation Move, to na początek tak powiem, jeżeli nie macie z kim pograć, na te, z, z, z, z, używając tego kontrolera to po prostu nie kupujcie, dlatego że się.. Yeah, zbą, fi... A Filip żeś że tak zaczął, myślałem, żeby, że powiesz, że kto nie ma, to niech się do mnie zgłosi, to mu dam albo coś takiego, a tutaj. <m -tression fiesta> eh, nie, nie, nie. nie. nie. Tak jest, zacząłeś. jest, jest, nie, nie. Eee, Dobrze, zaciąłem się. Teraz muszę powiedzieć dalej, bo straciłem moją myśl. Dobrze. <śmiech> o tam... to chodziło. Eee, <śmiech> nie, nie warto naprawdę kupować Mówę, jeżeli chce się grać samemu. Nie ma to najmniejszego sensu. Sports Champions to tragedia, a graficznie po prostu ta gra mnie rozwaliła. No i oczywiście te odgłosy, gdzie ha, a, to jedyna to jedyna rzecz, jakie możemy usłyszeć z, z ust naszych przeciwników. To już tutaj naprawdę lepiej wyglądają postacie z Wii lepiej brzmią z tymi swoimi dziwnymi uśmieszkami i chichotami. No i co tam jeszcze? No, miałem okazję pograć w Kung Fu Rider i w Start the Party. I Start the Party jest super. To mogę przyznać. I nawet się jest ten, super. Jak, ma się, jak ma się jeden kontroler i jak się słucha Krzysztofa i Bischofna. No, no, ale, ale tak No, to, ale... To jeszcze... jak... Przepraszam, że ci się zaciekawiło że tak nie polecasz, jak ma ktoś sam grać na Wii jakoś mi to nie przeszkadzało, że sobie grałem sam te popierdółki, także nie wiem, tak mówicie, że nie, to jest lepsze tutaj, niż Wii, a... ale tutaj nie masz... Ty w dziwny, sposób, w które, w które masz pograć, dlatego że zauważ, że tutaj masz... Tutaj nie ma takiego mocnego line-upu początkowego, jak był przy Nintendo Wii. Tutaj nie masz zelby na początek, a popierdółki, które, nie wiem, miałeś w, ty, w stylu Wii Sports są naprawdę dużo fajniejsze niż tutaj, bo tutaj... Nie masz żadnego jakby uczucia prog progresu w grze. Masz tutaj jakiś niby brązowy, srebrny i złoty kap. No które są, a... ale... no są pucharki? Ale... Są pucharki. No, no to jak nie ma progresu. No ale wszystko sprowadza się do tego, że musisz grać z tymi samymi postaciami, które po prostu cały czas ci się pojawiają na okrągło, te same... I yy, jedyne, co potrafią, to na przykład w ping-pongu w pewnym momencie uczą się podkręcać piłki albo uderzać nieco mocniej piłeczkę. I wyobraź sobie teraz, że w jednym pucharze, który tam grasz, bo tam są puchary właśnie, te brązowy, srebrny i złoty, musisz grać, nie wiem, z piętnastoma takimi postaciami. I musisz non-stop z nimi grać i później znowu to samo przechodzić i znowu to samo. I wierz mi, że po czterech takich grach już ci się nie chce po prostu, bo jest to tak nudne i tak beznadziejnie zrobione. Lokacje nie, są to... więc widzisz tylko siebie i przeciwnika, a nawet siebie nie, bo widzisz tylko tą paletkę, albo miecz, albo cokolwiek innego, co trzymasz. I, i jest to po prostu nudne. Jeżeli grasz z kimś innym, jest fantastycznie, ale samemu to nudy okrutne. I wo... Ludzie, którzy zrobili w tej grze platynę, są dla mnie po prostu bogami. Okej, okay, dobrze wiedzieć. No, więc tak. To co, kończymy? No. I, i, i... No kończymy chyba, no, bo nie macie więcej pytań. No ja już wyczerpałem wszystkie, które mnie interesowały na temat Mówa i... No, no. oczywiście zachęcamy wszystkich naszych czytelników i słuchaczy, więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Mówa do mnie i do Piotrka, to mówcie śmiało, a my nagramy pewnie oddzielnie wtedy review casta albo, albo coś podobnego i odpowiemy dokładnie na wszystkie wasze pytania. Tak więc im więcej pytań, tym więcej informacji omówię i, i w ogóle. No i na koniec oczywiście chcieliśmy podziękować e, Sony Polska za przesłanie nam e, kontrolera ruchu PlayStation move. Ale lizus. Ale lizus. Dobrze, dziękujemy bardzo oczywiście. i Wyszło jakbyśmy nagrywali specjalnie. Tak, Ta. to oczywiście nagrywaliśmy wszystko specjalnie, dlatego zjechaliśmy MUWA. E, <laughs> oczywiście, no dziękujemy wam też za przesłuchanie. Ci, którzy dotrwali do końca też mogą... komentarze, i komentarze. Mógł... I komentarze. Duży tak, komcie, wiadomo, więcej kompciu, więcej mocy, więc to, to jest nasza dewiza. Proponuję ją w ogóle wstawić na głowę teraz. Dokładnie tak. Więc, Polecajcie y... nas wszystkim, rozsyłajcie linki. I, i, i tam, I, nie i, wiem, jakby bądźcie nie patrzę, naszymi fanami na Facebooku. No, mam już prawie 80 fanów na Facebooku, więc wiemy, że nas słuchacie, więc chociaż napiszcie, że nas słuchacie. Napiszcie na przykład OK", już będzie Szczególnie OK. tyczy się to was, cwaniaki z iTunes, którzy macie subskrypcję, nie wchodzicie na naszą stronę. Tak, o was mówię. No, Bo jest mam opłaty, cwaniaki. No. no, to tyle na dzisiaj. Eee, to wam pojechać. Może teraz powiedz. A teraz powiem, że żegnamy już wszystko. No. Hej. Myślę, że do usłyszenia. Hej.